czy w tym czasie odbudujesz kredstwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. i dalej tak Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. A więc co my widzimy? Widzimy, że chrzest w Duchu Świętym to jest nakaz. Tak jak chrzest wodny jest nakazem, tak chrzest w Duchu Świętym jest nakazem. Wiecie, ludzie mówią tak, że Duch Święty, jak mnie ochrzci, to mnie ochrzci. Mówią, że to jest coś takiego, że yy, Duch Święty, jak przyjdzie, to ja będę ochrzczony Duchem Świętym. A jak nie przyjdzie, to nie będę ochrzczony, będę czekał, aż mnie ochrzci. Prawda jest taka, że to od nas zależy, czy przyjmujemy chrzest w Duchu Świętym, czy nie przyjmujemy chrztu w Duchu Świętym. To nie zależy od Ducha Świętego. Bo Duch Święty został dany, bo Chrystus został uwielbiony. To bardzo proste. Duch Święty jest tutaj. Nie ma już tutaj Chrystusa. Jest Duch Święty. I każdy kto chce być ochrzczony w Duchu Świętym może być ochrzczony w każdej chwili w Duchu Świętym. Żeby być ochrzczony w Duchu Świętym wystarczy narodzić się z Bożego Ducha tak? i po prostu przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Tak jak należy dać się ochrzcić w wodzie, tak trzeba dać się ochrzcić w Duchu Świętym. A więc nie zależy to od Boga, ani od innych ludzi, zależy to od nas. Każdy nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek ma możliwość bycia ochrzczonym w Duchu Świętym. W dziejach apostolskich 1, 7, 9 czytamy, po co jest chrzest w Duchu Świętym, przeczytaliśmy to przed chwileczką. Po co jest chrzest z Duchu Świętym? Chrzest z Duchu Świętym nie jest po to, żebyśmy poczuli się lepiej. Chrzest w Duchu Świętym nie jest po to, żebyśmy mieli dary duchowe i się nimi chwalili. Chrzest Duchu Świętym jest po to, aby być Świadkiem Jezusa Chrystusa. Te słowo określające Świadka tutaj, to jest greckie słowo martynos. I ono, nie, nie, i ono mówi o, yy, dokładnie o tym, że jest się męczennikiem. Martynos to jest męczennik. A więc, oryginał brzmi w ten sposób. I weźmiecie moc Ducha Świętego, aby mieć siłę stać się męczennikami. Rozumiesz? To jest mocny temat. Jak sięgniesz głęboko w to, to zobaczysz, że Duch Święty on nie chrzci nas w sobie, czyli nie zanurza nas w sobie po to, abyśmy byli lepszymi chrześcijanami tylko On robi to po to, abyśmy byli skutecznymi świadkami i jeżeli by nawet należało życie swoje oddać, tak, to wtedy my to zrobimy i będziemy cierpieć, jeżeli będzie taka potrzeba, okay? bo On nas ochrzcił, czyli dał nam możliwość robienia tego. A więc zobaczcie, po co jest Chrzest w Duchu Świętym? Aby być Jego świadkiem. W dziejach Apostolskich 2, 1, 4 czytamy tekst A gdy nadszedł Dzień Zielony Świąt, byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jak wywiącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i osiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im, im Duch poddawał. A więc widzimy, że oni są narodzeni z Bożego Ducha. Tak? Oni są już narodzeni z Bożego Ducha. Duch Święty chrzci tylko tych, którzy są narodzeni z Bożego Ducha. Kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, to w Tobie powstaje taka mała rurka łącząca Twojego Ducha z niebem i przez tą rurkę już cieknie Duch Święty. A kiedy zostajesz ochrzczony w Duchu Świętym, to ta mała rurka zostaje poszerzona w wielką rurę. I Duch Święty przestaje w Ciebie ciec, tylko zaczyna się w Ciebie lać i to jest ogromna różnica. Dlatego pojawiają się inne języki, bo tutaj Bory ludzie się modlą swoim językiem, bo tak cieknie w nich Duch Święty. Ale kiedy ta rura się poszerza, to oni tracą zmysły, tracą zmysły. Ja jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, to straciłem zmysły. Mówię, zacząłem się modlić w innych językach, bo mi brakowało polskiego języka. Prosty temat. Dziękuję Bogu, raptem patrzę, a ja nie mam już czym dziękować, już mówiłem sto razy, dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję, robiłem różne rzeczy, nie będziemy się widzieć, więc musimy to szerzej otworzyć, wiecie, chodzi o tak, o, tu przesuniemy się, o. I, e, chodzi o to, że chrzest w Duchu Świętym jest e, poszerzeniem Bożej manifestacji w nas. Zauważ, co się dzieje podczas Chrystusa w Duchu Świętym. Ty zaczynasz być człowiekiem mocy. Jest takie, takie stare, stare, stare, taka książeczka malutka, jest pod tytułem Duchowy Dyplom. Może sobie kiedyś to traficie, to sobie z to takim starym językiem, z starą polszczyzną pisane. Pierwsze takie ruchy przebudzeniowe, które były w Polsce, kiedyś tam, ze 100 lat temu. tam. Wie. I tam fajnie ten kaznodzieja, co to napisał, to on mówi tak, jeżeli nie jesteś ochrzczony w duchu świętym, to nie masz certyfikatu, aby być sługą Bożym. On w ogóle walił z grubej rury, nie? Mówi, bo jeżeli jesteś tylko narodzony z Bożego Ducha, to po prostu idziesz do nieba, ale nie posiadasz żadnej mocy, aby szerzyć Królestwo Boże. Czyli będziesz Go szerzył o własnych siłach, wcześniej czy później Cię to wykończy. Wcześniej czy później się to wykończy, żeby szerzyć Królestwo, żeby być świadkiem Jezusa potrzebujemy być ochrzczeni w Duchu Świętym. Nie ma opcji i to nie jest po to, żeby być fajnym charyzmatykiem, tak? tylko to jest po to, aby szerzyć Królestwo w mocy. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym i od tamtej pory zaczęło mnie rozrywać, jeżeli chodzi o szerzenie Królestwa. I ja po prostu się nie mogę powstrzymać od tamtej pory, jest to dla mnie coś takiego, co jest jakby częścią, teraz to ja się do tego przyzwyczaiłem, ale był taki moment, że ja kiedyś takiemu jednemu bratu, starszemu wieża zdałem pytanie i mówi, słuchaj ja nie zwariowałem, a on mówi, czemu myślisz, że zwariowałeś, a ja mówię, bo ja 24 godziny na dobę myślę o szerzeniu królestwa, czy ja mam w porządku, bo ja nie wiedziałem, czy ja mam w porządku, bo ja nie wiedziałem, czy tak inni mają, a ten człowiek, który chodził tam ze 40 lat z Bogiem, poklewał i kolece i mówi, który w ogóle masz dobrze, masz bardzo w porządku, nie, nie przejmuj się tym, gdy normalne jest, nie? Gdy tak nie masz, to jest nienormalne. Gdy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, to to Cię rozrywa. Masz tak dużo w sobie materiału Bożego, rozumiesz? Że to Cię rozwala od środka. To jest nie do okiełznania siła. A jak będziesz próbował ją zdławić, rozumiesz? To będziesz się strasznie męczył w życiu. Po prostu. Będziesz się męczył. Bo to można zdławić. Wiesz o co chodzi? W ogóle można. Wiecie, że można zdławić Bożego Ducha w nas? Zdusić. Zgasić. I gnije się od środka. Coś się dzieje w środku takiego, wiecie, grzech przestaje nawet ci smakować. Ja zawsze mówię do tego rodzaju ludzi: wierzę, mówię, Wiesz co, Ty jesteś najbardziej politowania godzien ze wszystkich ani Ty dobrze nie pogrzeszysz już, ani Ty Bogu nie służysz. Bo wiecie dlaczego? Bo ja wiem, że jak ktoś jest oczczczony w Duchu Świętym i ten ogień w nim zapłonął, to on nie będzie mógł dobrze grzeszyć. Co to znaczy? Nie osiągnie prawidłowej satysfakcji z grzechu. I koniec. I koniec. Nie naćpasz się dobrze. Nie nachlasz się dobrze. Możesz nie wiem ile wypić proszę Ciebie i będziesz tylko wkurzony na to, że wypiłeś. Ok? Nie pobawisz się dobrze. Kurczę, nie zrobisz tego. Ja kiedyś, yy, yy, przy, przy, na początku byłem niedojrzałym człowiekiem jeszcze, słuchajcie, ale już byłem ochrzczony w Duchu Świętym i moi, przy, przyszło tam dwoje znajomych, jeszcze gada wtedy nie było nawrócone, przynieśli taką wielką butlę wódki, taką, taką panie przynieśli. I my tą wódkę siedzieliśmy, tam wszyscy piliśmy, piliśmy tą wódkę, piliśmy, piliśmy, piliśmy, piliśmy, się wszyscy upili, ja byłem trzeźwy jak świna. Tak siedzę i rano wstałem i do kościoła. I tak siedzę w kościele i zaczyna do mnie Duch tym mówi, co Artur mówi, nie mogłeś się upić wczoraj, a ja mówię, a ja w ogóle nie miałem kaca nawet, nic nie miałem w ogóle, tak jakbym pił wodę, a byłem w środku byłem załamany jak dach sołtysa, w ogóle siedziałem, w ogóle wie, w takim kościele, I to dopiero są nawrócony, nie tak, I mówię, w ogóle nie możesz grzeszyć, to, bo to nie działa, dobrze, rozumiesz? Człowiek ochrzczony w Duchu Świętym, nie pogrzeszy sobie dobrze nawet, nic już nie zrobi. Dlaczego? Bo został powołany, aby być Świadkiem Jezusa. Po to jest chrzest w Duchu Świętym. Po pierwsze ludzie muszą być narodzeni z Bożego Ducha, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Po drugie muszą przyznać się, do Jezusa, czyli ich życie musi być ukierunkowane w, w tą stronę, czyli muszą, muszą chcieć być z Bogiem, po trzecie muszą przyjąć. Ludzie mówią, jak mam być ochrzczony w Duchu mówię, przyjmij, mówię, narodziłeś się z Bożego Ducha? Narodziłem się z Bożego Ducha, mówię, chcesz iść za Bogiem na maksa? Chcę, to przyjmij, mówię, przyjmuję, Hata ta baramasa. Saj, mówię, widzisz jak to działa? To tak działa. To tak działa, to tak działa. Trzeba przyjąć, przyjąć, po prostu przyjąć. Eee, każdy musi zrozumieć, że chrzest w Duchu Świętym jest dla każdego z nas. Dla każdego. Kiedykolwiek będziecie uczyć ludzi, prowadzić ludzi, to pamiętajcie, mówcie, że to jest dla każdego z ludzi. Eee, kiedy człowiek przyjmuje chrzest w Duchu Świętym, to zaczyna być w miejscu, w którym mogą się manifestować przez Niego dary duchowe. To chrzest w Duchu Świętym otwiera drogę do działania darów duchowych. Dary duchowe nie działają bez chrztów w Duchu Świętym. Człowiek nie jest w stanie operować w darach bez chrztów w Duchu Świętym. To nie znaczy, że nic nie zrobi. Są ludzie, którzy są nieochrzceni w Duchu Świętym, a kładą ręce na chorych, a oni są uzdrawiani. Ale to nie znaczy, że działają jakiekolwiek dary duchowe rozumiesz? Dlatego, żeby uzdrawiać chorych, nie trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym, żeby wypędzać demony, też nie trzeba być ochrzczonym w Duchu Świętym. Bo chrzest w Duchu Świętym nie daje Ci władzy, władzę daje Ci Nowe Narodzenie, rozumiesz? Wtedy otrzymujesz władzę, ale chrzest w Duchu Świętym daje Ci moc, a jeżeli połączysz władzę w moc, rozumiesz, to ty jesteś kombajn. Władza plus moc, jesteś nie do zajechania! Nowe Narodzenie? Da ci władzę. Posadzicie z Chrystusem na tronie i będziesz tej władzy mógł używać. Od razu. Każdy człowiek odrodzony z Bożego Ducha, jest w stanie wskrzeszać z martwych, uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Okej? Okay? Natomiast nie wie o tym do końca, dlatego że dopiero chrzest w Duchu Świętym daje mu odwagę do tego. Rozumiesz? Odwagę. Odwagę. Odwagę. Zobaczcie, święty Piotr, jak został ochrzczony w Duchu Świętym, natychmiast stał się odważny. Wcześniej, dwa miesiące wcześniej wyparł się Jezusa, a Jezus został ochczony w Duchu Świętym, to wyleciał na ulicę zaczął głosić w ciebie i nawróciło się trzy tysiące ludzi. Lękliwy Piotr, Okej? Okay? Stanął i zaczął grzmieć. Mówi to wy, mówi ukrzyżowaliście Chrystusa. Człowiek im wyjechał im, rozumie, o to chodzi. I w tym była siła, w tym była moc, w tym była odwaga. Niczego więcej nie potrzebujesz, aby szerzyć Królestwo Boże, tylko chrztów w Duchu Świętym. Tylko tego potrzebujesz. Tylko tego. Tylko tego. Nie ma dwóch chrztów w Duchu Świętym. Jest jeden chrzest. jak jest jedno narodzenie z Bożego Ducha, tak jest jeden chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, chcę Ci powiedzieć jaki posiadasz potencjał. Wystarczy teraz, że zaczniesz robić rzeczy. Robić. Robić. Robić. Nie musisz siedzieć, panie czekam na odwagę, aż mnie odwaga, wypełni. taką odwaga teraz, odwaga, jestem odważny, odważny, jestem odważny, aaa, odważny jestem odważny, nie, idziesz i robisz, bo Ty to masz, On Ciebie ochrzcił, zanurzył Cię w sobie, rozumiesz, zanurzył Cię w sobie, zanurzył Cię, wyjął Cię, jesteś taki jak On. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj e, zrobili. To jest, kochani, fundament